Dwa zagadnienia kwestii polskiej. Kwestia polska w ogólnych zarysach sprowadza się do dwóch wielkich zagadnień. Na ziemiach pierwszej kategorii, w zaborze pruskim i w krajach zabranych, Litwa i Ruś, należących do Rosji, gdzie zdecydowano już od dawna, że ziemie te mają zostać niemieckimi lub rosyjskimi, sprowadza się ona do zagadnienia czy uda się tam przewagę kultury polskiej zniszczyć i polskość stopniowo wytępić? Na ziemiach zaś drugiej kategorii, w Królestwie Polskim i Galicji, gdzie z istnieniem i panowaniem polskości trzeba się Wolę nonens pogodzić, występuje ona w postaci zagadnienia: co z tymi polskimi krajami zrobić? na jakich zasadach ich polityczne istnienie urządzić. Obaczmyż, jak życie na te dwa pytania odpowiada. Zniemczenie zagarniętych ziem polskich Prusy od samego początku za cel sobie postawiły i od początku prowadziły odpowiednią politykę, jak Rosja już za Katarzynę II rozpoczęła rusyfikację krajów zabranych. Niemczyzna z jednej strony miała nad Polakami przewagę kultury, jak to już zauważono wyżej, rozporządzała potężnymi środkami rozszerzenia się w postaci osadnictwa na niedość gęsto zalednionych obszarach polskich. Zrobiła też ona w zaborze pruskim przed powstaniem Zjednoczonego Cesarstwa olbrzymie postępy. Na skutek wszakże rozwoju sił narodowych polskich, a w szczególności zaś na skutek podniesienia kultury masowej i ludowej, rozszerzenie się Niemczyzny zostało powstrzymane. Przeciwnie, zaczęła się ona cofać. Wtedy państwo zmuszone zostało oprzeć całą germanizację na środkach przymusu i kolonizacji sztucznej prowadzonej ogromnym nakładem ze skarbu państwowego. Gdy to nie posuwało naprzód dzieła, zaczęto wzmacniać nacisk w szybkim tempie, uciekając się do środków coraz gwałtowniejszych, stających w coraz większej sprzeczności z zasadami ustroju prawnego samego państwa. Można już dziś powiedzieć, że chcąc za wszelką cenę zniszczyć polskość, państwo pruskie zmuszone zostało do podrywania podstaw własnego ustroju, Obniżania poczucia prawnego u ogółu swych obywateli, do burzenia w nich wiary w trwałość instytucji, na których ich byt społeczny i polityczny się opiera. Tego rodzaju polityka w państwie cywilizowanym, w środku Europy lożącym, będącym organizacją społeczeństwa, którego główna siła leży w trwałości jego instynktów prawnych i jego instytucji, nosi w zarodku poważne niebezpieczeństwo dla przyszłości samego państwa. Jedno z dwojga w takim razie. Albo państwo jest na drodze cofania się pod pewnymi względami w rozwoju cywilizacyjnym, pewnego nawet, że się tak wyrazimy, świadomego samorozstroju i w takim razie grożą mu w przyszłości poważne wstrząśnięcia wewnętrzne, albo... Instynkt samozachowawczy społeczeństwa, którego Niemcy posiadają więcej może od innych narodów, weźmie górę i położy koniec tego rodzaju zgubnym praktykom. Jakkolwiek wtedy polskość w państwie pruskim przy tego rodzaju polityce rządu jest poważnie zagrożona, to wcale nie można powiedzieć, żeby historia już swój wyrok na nią wygłosiła państwo pruskie wcale jeszcze nie dowiodło, że znalazło sposób na wytępienie polskości i nawet na zdobycie przewagi kulturalnej i społecznej dla Niemców na ziemiach polskich. Metody dzisiejszej jego polityki polskiej budzić raczej winne obawę, że kwestia polska może się stać punktem wyjścia do poważniejszych komplikacji wewnętrznych na szerszym o wiele gruncie, niż prowincje polskie. Ustrój wewnętrzny państwa rosyjskiego mniej jest wrażliwy na wszelkie bezprawie. Przeciwnie, nie oparł się on na prawie dotychczas. Pod innym też kątem przedstawia się to samo zagadnienie w krajach zabranych, gdzie Rosja postawiła sobie za cel zniszczenie kultury polskiej. Tu położenie, zresztą pod każdym względem, przedstawiało się inaczej. Wyższość kultury była tu i jest po stronie zwyciężonych, a nie zwycięzców. Nadto Rosja nie posiada materiału ludzkiego, odpowiedniego dla kolonizacji na zachodzie, w bardziej skomplikowanych i bardziej kulturalnych warunkach niż rosyjskie. Gdy wszakże Niemcy w Poznańskim i w części Prus zachodnich mają do czynienia ze społeczeństwem polskim, posiadającym wszystkie warstwy i na silnej podstawie ludowej zbudowanym, na Śląsku zaś górnym ze zwartą masą ludu, przy wierzchniej warstwie wielkich posiadaczy i mieszczaństwa niemieckiego, gdy nadto ten polski lud w całym zaborze pruskim jest oświecony, dobrze zorganizowany, ekonomicznie dzielny i politycznie czynny, Rosja w krajach zabranych miała do zwalczania prawie wyłącznie szlachtę polską, obok której istnieje w kraju nieliczne mieszczaństwo a w niektórych tylko okolicach Włościanie-Polscy. Masa ludu na olbrzymiej większości obszaru była biało i mało ruska, plemiennie i językowo Rosjanom pokrewna, z wyznania bądź prawosławna, bądź unicka, a więc obrzędowo do prawosławia zbliżona i mogąca po słabym oporze być do niego przyłączoną. Rosja wreszcie, dzięki swemu ustrojowi państwowemu i duchowi państwowości, miała w swym rozporządzeniu takie środki gwałtu, o jakich żadne państwo europejskie marzyć nie może. W warunkach powyższych dzieło niszczenia kultury polskiej było o wiele łatwiejsze. Do dzieła tego zabrała się Rosja na Litwie i Rusi energicznie po przerwie, jaką było panowanie Aleksandra I, uznające Litwę za kraj Polski i nie w nim tamy rozwojowej polskiej kultury. Mikołaj I zniósł w krajach zabranych Unię Kościelną i przyłączył miliony unitów do prawosławia oraz poprowadził szybko dzieło rusyfikacji szkół i zarządu krajem. Rusyfikacja ta wszakże pozostała powierzchowną, formalną i w roku 1863 Polacy pozostawali jak przedtem żywiołem panującym kulturalnie i ekonomicznie, a kraj zachował prawie nienaruszalną swą polską fizjonomię. Dopiero działalność Murawiewa w czasie ostatniego powstania i panujący następnie przez lat 40 system bezwzględnego dławienia polskości, oparty na niezliczonych prawach i przepisach wyjątkowych, Zadał jej cios stanowczy.